Dzień dobry Państwu. Kolejny raz z Krakowa, tym razem z Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym. A moim gościem jest profesor Adam Tofilski. Dzień dobry Pan. Dzień dobry. Jest Pan biologiem, entomologiem, ale specjalistą od pszczół miodnych, chyba można powiedzieć. Ostatnio większość badań wykonuję na temat pszczoły miodnej, natomiast interesują mnie różne owady, i w różnych kontekstach e, różne problemy staram się rozwiązywać, staram się zajmować tym, co mnie zainteresuje, a tych zainteresowań mam sporo, więc te badania będą dość różnorodne. Tak, to wyjdzie zresztą w naszej rozmowie, no ale generalnie o badan. Zdecydowanie tak no dobrze, no to takie w sumie najprostsze pytanie wprowadzające jak to się stało, że zainteresował się Pan właśnie tymi owadami, bo na początku na studiach biologicznych, no to prawdopodobnie po prostu wszelkie ogólne tematy, tak, się studiuje jako dziecko od zawsze interesowałem się przyrodą natomiast w moim dzieciństwie trudno było o jakąkolwiek literaturę nie było jeszcze wtedy internetu dostęp do książek był ograniczony i tak naprawdę bardziej zainteresowałem się ptakami, bo udało mi się kupić książkę Ptaki Europy, zdaje się. Przez szkołę średnią. obserwowałem ptaki, natomiast jak już przyszedłem na biologię na Uniwersytet Jagielloński, to już bardziej coraz bardziej zacząłem interesować się owadami i pracę magisterską zrobiłem na pszczołach miodnych i od tamtej pory zajmuję się w dużej mierze pszczołami, chociaż trzeba przyznać, że mój tato miał pszczoły, i od dzieciństwa miałem z nimi kontakt, chociaż bardziej zwracałem uwagę na inne zwierzęta, które mnie taczały. Czyli ra raczej kręgowce wtedy, tak? Wtedy. Taki ze względu właśnie na tą książkę, bo prawdę mówiąc nie miałem żadnej innej takiej literatury, żeby móc rozpoznawać owady na przykład. Natomiast pszczoły miodne oczywiście zawsze dość dobrze rozpoznawałem i wiedziałem, że żądlą, ale mniej więcej na tym się moje zainteresowanie pszczołami kończyło. Pomagałem tacie tam przy, pszcza przy pracach takich pasiecznych. Ale, trzeba przyznać, że, no nie było to moje, jakby główne zainteresowanie ja, w dzieciństwie. Ja z kolei w dzieciństwie się interesowałem dinozaurami i tak, tak, próbuję teraz sobie przypomnieć, czy na przykład Pana, czy dostępna jako dziecku była Pana wiedza, że ptaki to są, po prostu, no, czy, lotne dinozaury, można powiedzieć, no. Myślę, że nie. Myślę, że dopiero na uniwersytecie nauczyłem się, że właśnie, jakbyśmy rozważali to z punktu widzenia filogenezy, to takie rozróżnienie gadów i ptaków jest dość sztuczne ale myślę, że w szkole średniej nie, nie rozumiałem takich problemów, chociaż kto wie, trzeba przyznać, że, że tam no, akurat nie biologię uczyłem, więc starałem się dość dobrze być przygotowany na te zajęcia z biologii. Dużo zależy od nauczyciela, ale na przykład w podstawówce miałem świetną panią, później mo, może troszeczkę mniej, ale jeżeli nauczyciel tak potrafi zainteresować ucznia, no to pamiętam, że zeszyt prowadziłem na szóstkę i w ogóle przyklejałem te dinozaury dodatkowo, kolorowe, ilustracje ilustracje wycinane z gazet, bo wtedy tak nie było takich kolorowych, nie? Tak, więc no właśnie nauczyciel na pewno jest ważny. Natomiast muszę przyznać, że największy wpływ na mnie mieli nauczyciele już z uniwersytetu bardziej niż z wcześniejszych etapów nauki. No dobrze, ale jak to się stało, że w końcu te owady? Co w nich jest takiego fascynującego? Bo w pańskich publikacjach można znaleźć również informacje na temat mrówek, muchówek, poza pszczołami. Fascynuje mnie ich różnorodność. I jak porównamy owady z kręgowcami, no to ich różnorodność jest naprawdę niezwykła i dużo, dużo większa. Bez problemu możemy wyjść, yy, najlepiej w lecie, tak, i złapać dowolnego owada. Jest duża szansa, że większość z nich będzie inna, i bez większego trudu jesteśmy praktycznie codziennie w stanie znaleźć coś niezwykłego, innego, o innym kształcie, innym wyglądzie. Więc pod tym względem owady są niezwykłe i o ile pszczoły są różnorodne, to muchówki muszę przyznać jeszcze bardziej. Więc pomimo, że większość badań robi na pszczołach, to jeśli tak fascynuje się kształtami, wyglądem, różnorodnością, to prawdę mówiąc, muchówki... Są pod tym względem niezwykłe, natomiast no, też mnie interesują, bo one są mniej poznane. Czyli na przykład u pszczoły miodnej wiemy bardzo dużo wiele szczegółów, można zrobić jakieś badania, poszerzyć tą wiedzę, natomiast u muchówek tak naprawdę ta wiedza jest dużo mniejsza i, i też no, jest taka no, większa przygoda. Super, chętnie dopytam o muchówki, zwłaszcza, że jak Pan zauważył, też interesują mnie owady, które jakoś tam, przy... owady, organizmy, które przeszkadzają człowiekowi, czyli na przykład taki dręcz, czyli no i muszę się zapytać w takim razie o muchę domową, <grych> która... No właśnie, czyli też ja od razu chciałbym pokreślić, że no nie uważam się za specjalistę od muchówek, tak? Natomiast no fascynują mnie, staram się je badać, natomiast jeśli chodzi o muchę, no właśnie, czyli... Muchy mają y, złe notowania w społeczeństwie. Ludzie ich nie lubią, zauważają, że siadają w różnych miejscach. Y, natomiast, no i mucha domowa jest jednym z tych gatunków, który rzeczywiście odwiedza takie brudne miejsca i może później przenieść jakieś... Y, ale dla niej te miejsca to są po prostu lody, prawda? Rarytas, no. Tak, tak. Ale, no właśnie, ale trzeba przyznać, że myślę, że Znakomita większość muchówek w ogóle unika takich brudnych miejsc, więc jak się im przyjrzymy, to yy, tak naprawdę znamy tylko jakby, czy zwracamy uwagę na tą bardziej taką yy, mniejszość tych muchówek, które są brudne. Natomiast większość z nich otwiera kwiaty, tak jak i pszczoła miodna, odżywia się pyłkiem, tak jak pszczoła miodna. Na przykład bzyg. Właśnie, ca, cała rodzina serfide, może nie cała, bo znowu w tej rodzinie jest mnóstwo innych, ale generalnie to, co ym, w społeczeństwie pokupu, pokutuje, to tam jakby niechęć do much i jakby obrzydzenie, natomiast jak zobaczymy pod mikroskopem, Pewnie też muchę domową, ale wiele innych, to y, zauważymy wiele szczegółów i, i dla mnie są one estetyczne. I, natomiast z drugiej też strony y, sama mucha domowa rzeczywiście no, nie można pozwalać, żeby chodziła po y, naszym y, pożywieniu. tak? Ale poza tym to nie jest największe zagrożenie w dzisiejszych czasach. tak? Nasza medycyna jest w stanie, nawet jeśli będziemy mieć jakieś problemy związane z przewodem pokarmowym spowodowanym hmm, brudem, tak? no to hmm, moim zdaniem jest znacznie więcej takich zagrożeń związanych z chemizacją środowiska, niezdrowym stylem życia, brakiem ruchu. i A te problemy przysparzane przez muchówki, jakby medycyna, moim zdaniem jest dość sprawnie w stanie z tym walczyć i nie jest to jakby taki poważny problem. Oczywiście, tylko chciałem jeszcze napomnąć, że no to, co my rozumiemy na brud, to, to jest tak samo subiektywne jak podział na pożyteczne organizmy i szkodniki, bo dla mu załóżmy już dla tej muchy, dla tego koprofaga, no to dla niej to środowisko jest bezpieczne i przyjemne, fajne, do którego jest dostosowana, tak? Tak, no właśnie, ale to rzeczywiście, może nie powinien tak mówić brud, ale no są takie obiektywne jak organizmy chorobotwórcze a więc mucha domowa i parę innych gatunków muchówek jest w stanie przenosić organizmy, które są u nas dla ludzi chorobotwórcze i w związku z tym no, mogą sprawiać pewien problem. Natomiast z drugiej strony to jest niezwykłe, że muchówki pozwalają się jakby nam pozbyć odchodów i padliny, bo one odżywiają się tym, przyspieszają ich rozkład, czyli coś, co dla nas jest czymś niepożądanym odpadem, dla nich jest pokarmem i tak naprawdę zamieniają, te odpady w białko, które jest łatwo przyswajalne, także dla ludzi. My tego nie jemy, ale jedzą tego ptaki. Ale tak naprawdę nie ma przeszkód, żeby ludzie też spożywali owady, w tym larwy, muchówek i są takie osoby, które spożywają. Więc pod tym względem ja spożywałem. Jestem eksperyme eksper kulinarnym eksperymentatorem. Dla mnie mięso to mięso. No, jakby Każde życie cenię, cenię tak samo. Ja osobiście nie, nie mówię, że inni powinni tak jak ja. No zwierzę, każde zwierzę ma, prawda, ma ten instynkt, żeby żyć, prawda, chce żyć, więc nie widzę jakby tutaj większego problemu na przykład etycznego przy zabijaniu owadów i kręgowców, no jakby ja osobiście mam takie odczucie, że no jakby też jest to mięso, prawda, też, poz... ale z tego co wiem pod względami przyszłościowymi na przykład jest to bardzo obiecujące, tak. No właśnie to jest tylko kwestia naszej kultury, wychowania, że... W naszej kulturze nie je się owadów i większość uzna to za obrzydliwe, żeby je spożywać, ale z punktu widzenia dietetyki, chociaż sam nie jestem dietetykiem, myślę, że jest to błędne i, i spożywanie czereśni z larwami muchówek jest po prostu nie jest szkodliwe, wręcz przeciwnie można powiedzieć, że są te czereśnie bogatsze w białku. No właśnie, ale to działa w dwie strony, bo z tego co czytałem, to na przykład staropolskie flaczki, gdzie jest pokrojony żwacz krowi, prawda, yy, czyli wnętrzności, no jest, yy, jest gdzieś tam w takiej liście kilkudziesięciu najobrzydliwszych potraw na świecie dla innych ludzi z innych kultur. Tak, więc to wszystko jest kwestia wychowania, więc to, co jest moim zdaniem ważne, żeby próbować zmieniać to podejście yy, nie tylko do muchówek, ale w ogóle do owadów, Akurat jednak się składa, że pszczoły akurat nie są w miarę lubiane. Być może dlatego, że produkują miód, a miód jest słodki, a generalnie słodkie rzeczy są łatwiej przyjmowane przez człowieka, są lubiane, nawet kiedy no nie są zbyt y, zdrowe, ale miód pszczeli przynajmniej uważany jest za, za zdrowy. Czy dla Pana bardziej pociągające są obady żyjące społecznie czy indywidualne? Moim zdaniem te samotne owady, bo tak się je nazywa, są bardziej różnorodne. Jeśli chodzi o morfologię, no to bardziej interesuje mnie morfologia tych owadów samotnych. Natomiast jeśli chodzi o zachowania społeczne, no to u pszczół społecznych, czy mrówek, czy os społecznych te zachowania są tak różnorodne, że no, jest więcej jakby takich fascynujących problemów do odkrycia. Więc jeśli chodzi o zachowanie, to zdecydowanie owady społeczne mają tutaj dużą przewagę. Jaka jest historia w takim razie wyewoluowania społeczeństw u pszczół? No właśnie, czyli te u pszczół, ale one powstały też u mrówek, u tak termitów, u wielu innych owadów. Czyli powiedzmy ogólnie u błąkówek na przykład. Tak, ale termity też nie są błąkówkami, tak. I więc tak, czyli dość, jest to szeroki problem powstawania owadów społecznych, tak? I tak. to. No, wszystko wskazuje na to, że to życie w grupie... A przepraszam, jeszcze, jeszcze trącę, ale błonkówek jest o tyle charakterystyczne, że tam jest to też oparte na tym systemie haplodiploidalnym na przykład, tak? No właśnie, tak. Czyli częściowo jest to związane. Bo trzeba przyznać, że przez dłuższy okres czasu był taki dylemat, jak to wyjaśnić, że niektóre osobniki rezygnują z rozmnażania i pomagają innym. Zgodnie tam, jakbyśmy rozumieli, w taki najprostszy sposób teorię Darwina, takie osobniki zostały powinny zostać eliminowane przez dobór naturalny. Natomiast obecnie wiemy, że teoria doboru krewniaczego tłumaczy, że zamiast bezpośrednio się rozmnażać swoje geny, można przekazać do następnego pokolenia, pomagając krewnym. Więc u owadów społecznych najczęściej mamy takie grupy osobników, które są spokrewnione. Najczęściej to jest matka, i jej córki i one sobie pomagają a takie życie w grupie ma wiele zalet w porównaniu do życia samotnego jedna z takich zalet to jest obrona gniazda pszczoły samotne gromadzą jakieś zasoby na przykład pyłek, i kiedy lecą po kolejną porcję może tam się pojawić jakiś pasożyt, kleptopasożyt pszczoła kukułka, która tam podrzuci jajo albo zje ten pyłek Natomiast owadów społecznych zawsze w tym gnieździe ktoś pozostaje i pilnuje tego gniazda. I co więcej, u większości owadów społecznych są dość skuteczne takie metody obrony, a u pszczoły miodnej i u innych żądłówek jest rządło, przy pomocy którego one są w stanie się bardzo skutecznie bronić. Więc... To rządło z tymi zadziorami, tak? zdecydowanie, tak, czyli u pszczoły miodnej, tak, no i u robotnic, te zadziory są tak duże, że ono zostaje w naszym ciele, tak. Natomiast, właśnie, czyli ta obrona gniazda moim zdaniem to było jedno z takich ważniejszych czynników, który sprawiał, tak, ale jest wiele innych, na przykład mrówki zostawiają ślad zapachowy, a pszczoły wykonują taniec i dzięki temu się porozumiewają i jak wystarczy, że jedna pszczoła znajdzie jakieś atrakcyjne źródło pokarmu, to jest w stanie przekazać tą informację i dzięki temu one wygrywają z innymi gatunkami, które są samotnymi, bo tam każda samica zbiera samotnie, nie przekazuje tej informacji no i ma mniejszą wiedzę mniej skutecznie odnajduje te naj, najcenniejsze źródła pokarmu. Jak rozumiem, wygrywają pod względem rozprzestrzeniania swoich genów, czyli tak ewolucyjnie, ale też pod względem m, adaptacji, czyli społeczeństwa owadów charakteryzują się bardzo dużo plastycznością, z tego co się orientuje, tak? na, na zmienne warunki środowiska. Tak, czyli zgodnie z teorią y, doboru naturalnego, z tego y, doboru krewniaczego, to właśnie przekazywanie tych genów przez krewnych to jest ta jedyna i najważniejsza cecha. Natomiast tych sposobów, dlaczego łatwiej jest przekazać te geny przez krewnych, a nie samemu, są wiele. Jedna może być obrona gniazda, później zdobywanie tego pokarmu, to może być, nie wiem, łatwiejsze zimowanie w grupie, więc takich... Tych powodów y, może być wiele, tak natomiast y, no, plastyczność to jest jakby inny problem, natomiast y, także owady samotne też mogą być plastyczne. Więc y, prawdę mówiąc... No, nie się, powiedziałbym, by pan tak, tak. Tak, musiałbym się zastanowić. Znaczy, no, nie ma chyba wątpliwości, że owady te społeczne odniosły niesamowity sukces ewolucyjny, bo mrówki to praktycznie zajęły cały glob, no prawie oprócz tych obszarów, gdzie jest wieczna zmarzylina. No tak, czyli ta, pod względem biomasy, tak, czyli jakbyśmy zebrali tą masę wszystkich mrówek, które są na świecie, rzeczywiście jest to imponujące i podobno, jak, jeśli bierzemy dowolne chyba miejsce, to ta łączna masa tych mrówek, z tego co słyszałem, jest większa niż masa kręgowców, więc one są takim ważnym elementem środowiska. Tak, a znowu ten sukces, no to sukces można różnie rozumieć, tak? Jeśli... Zdefiniujemy, że tym sukcesem jest biomasa, to pewnie mrówki, tak? Ale jeśli mówilibyśmy o liczbie gatunków, no to jednak te samotne są jednak liczniejsze, tak? Czyli tych gatunków tam chrząszczy czy muchówek jest więcej. A... Tak, zwłaszcza, że są też takie gatunki, które są, no bardzo specyficzne tylko dla pewnego rejonu, tak? No właśnie, czyli tam pasożyty są na wąskiej grupie tych żywicieli i są tak, przystosowane. Są przecież takie pszczoły, które są przystosowane do jednego tylko gatunku, do jednego, do jednej gatunku roślin. Tak, tak. Są takie pszczoły samotne, y, które specjalizują się y, w jednym i zbierają pyłek tylko z jednego gatunku rośliny. Natomiast zwykle te społeczne są takimi generalistami, czyli zbierają z różnych gatunków, no bo to właśnie wynika z tej społecznego sposobu życia, kiedy żyją od wiosny aż do późnej jesieni i tam wtedy kwitną różne gatunki, więc muszą być przesłane do zbierania pyłku z różnych gatunków. Ale tak się jakoś ciekawo stało, stało że u pszczół, mimo że mamy bardzo zaawansowane społeczeństwo u pszczoły miodnej, powiedzmy u, u na przykład śmieli też, chociaż być może jest trochę bardziej pierwotne, ale też melipony, prawda, apis, azjatyckie pszczoły, ale jest mnóstwo tych pszczół samotnych. A u mrówek, jako, mimo że to jest też duży klat, jakoś tak się stało, że zostały współcześnie tylko te społeczne, tylko wręcz eusocjalne, czyli obliga obligatoryjnie społeczne, tak? Tak, no i dla porządku no trzeba wspomnieć, że są jeszcze takie mrówki pasożytnicze, że y, tam y, praktycznie nawet u niektórych nie ma robotnic, tak, ale Aha. one wszystkie albo. Jest są... tak jak uczmielców, tak? Tak, ale nawet tak, no znowu ja nie jestem specjalistą od mrówek takim systematykiem, ale, ale tak, są też takie, które no żyją na przykład na królowie królowej mrówek innego gatunku. Więc tam. Dałoby się znaleźć kilka takich gatunków, które jednak pasożytują i wtedy no, ich społeczeństwo. Na społeczność. Tak. No ale one pasożytują też na społeczeństwach. Tak? No, nie ma takich, które są całkowicie. No, tak, tak. Ale to też może wynikać z ich przeszłości ewolucyjnej. Więc jeśli przodek był społeczny, to, to też się mówi, że jak się pewien próg organizacji społecznej przekroczy, to taki gatunek raczej nie cofa się do gatunków społecznych ewentualnie ulega zanikowi, tak, wymiera, tak, natomiast po przekroczeniu pewnego progu trudno jest już wrócić do, znowu do takiego samotnego trybu życia. Rozumiem. Czy może pan wymienić kilka najciekawszych pańskich badań, które przeprowadzał pan na owadach, które łączą się z jakimiś, no, według pana niezwykłymi ich zachowaniami? Czyli te badania są, no właśnie ocena tych badań jest bardzo subiektywna, tak, czyli to, co dla mnie może wydawać się interesujące, może być interesujące dla innych, tak, z punktu widzenia takich bardziej obiektywnych pomiarów, no to najbardziej cytowana jest praca, w której opisałem nowy sposób pomiaru skrzydeł, tak, ale, no, większość pewnie nie uzna tego za jakieś fascynujące odkrycie. Natomiast jeśli chodzi o takie Bardziej interesujące badania to y, między innymi, y, zauważyłem, że u jednego gatunku mrówek y, wejście do gniazda jest zamykane na noc i te mrówki, które zamykają, to wejście do gniazda zostają na zewnątrz i nie przeżywają raczej do rana. Nie. Z powodu chłodu, tak? Nie. To akurat nie, te mrówki żyją w Brazylii, także tam y, raczej nie wynika to z temperatury, ale z y, no, tego, że tam... Pewnie jakiś wiatr wieje, może padać deszcz, są jakieś zapieżniki w nocy. Natomiast ja zauważyłem, że one po prostu odchodziły od tego gniazda, szły sobie losowo w jakimś kierunku, a nad ranem już ich nie było, kiedy to gniazdo się otwierało. I o tyle jest to interesujące, że one, te mrówki, które zamykały to wejście do gniazdo, poświęcały swoje życie, ale nie tak jak robotnice pszczoły miodnej, bo też one poświęcają swoje życie w obronie, to one tak jakby na wszelki wypadek, tak? Czyli co wieczór, Niezależnie, czy jest niebezpieczeństwo, czy nie, jedna lub kilka mrówek zostawały tam na zewnątrz i zamykały to gniazdo. Także no to było takie właśnie ciekawe... I jakie wytłumaczenie w konkluzjach na to pan znalazł? No to jest jakby, wytłumaczyliśmy to, że to jest ochrona tego gniazda przed albo drapieżnikami, albo na przykład ulewnymi deszczami bo trzeba przyznać, że jak ta mrówka zamyknęła to gniazdo, to praktycznie to wejście nie różniło się od otoczenia, a otwierane było od dołu. Także no, tłumaczyliśmy to, że jest to po prostu poświęcenie życia po to, żeby krewni z tej kolonii mrówek lepiej przeżyli. A prawdopodobnie liczebność tej kolonii była na tyle duża, że poświęcenie tych kilku jednej czy kilku mrówek co noc Opłacało się. Ale tak naprawdę, znowu obserwowaliśmy te mrówki tylko tak naprawdę przez tam miesiąc, więc co się działo w innych porach roku, to tak naprawdę nie wiadomo, i znowu też nie wiadomo wiele o tych mrówkach. One sobie tam żyją pod ziemią, i tych gatunków jest tak dużo, a ponieważ żyją w Brazylii, gdzie ta różnorodność jest bardzo duża, to tak, jest to tak naprawdę nie bardzo. Nie ma tylu mało... naukowców, żeby tak. ich wszystkie przebadać. Tak, tak. Tak, i tyle pieniędzy. Ale to jest też piękne, bo tak naprawdę ma, jest jeszcze wiele tajemnic do odkrycia. Tak, to prawda. A jeśli chodzi o pszczołę miodą, to tutaj jest moją koleżanką Sylwią Łopuch używamy szybkiej kamery, żeby rejestrować te zachowania w rodzinie pszczelej. No i to urządzenie pozwoliło nam zauważyć takie zachowania, które wcześniej nie były widoczne i które nie są widoczne gołym okiem. I zauważyliśmy, że w wielu przypadkach robotnice pszczoły miodnej czy matki ruszają skrzydłami z taką dość dużą częstotliwością, podobno do tej w czasie lotu i że no najprawdopodobniej służy to porozumiewaniu się. Więc to takie powiedzenie, że huczy jak w ulu, no to właśnie wynika z tego, że tam są tysiące osobników, a niektóre z nich komunikuje się tak, przy pomocy drgań i my słyszymy jakby taki szum tych wszystkich, odgłosów, natomiast używając szybkiej kamery no jesteśmy dokładnie w stanie zaobserwować, która z tych robotnic, jakie tak naprawdę drgania wzbudza, bo tak naprawdę pszczoły słabo słyszą te dźwięki rodzące się w powietrzu, natomiast bardzo dobrze odczuwają drgania podłoża, więc Czyli to może być tak, czy, czy dobrze to rozumiem, troszeczkę tak, jakbym nagrywał właśnie takim rekorderem, który teraz nagrywam, czułym, ale gdzieś z oddalenia jakiś gwar ludzki, na przykład na, na straganie, ale i, i słuchacze nie mogliby rozróżnić, o czym te e, ci ludzie tam rozmawiają, ale byłby taki gwar, gwar, gwar, gwar, ale tak naprawdę, gdyby no jacyś koźmici opanowali, e, rozkodowali ten język ludzki, to by zrozumieli, że tam naprawdę cały czas e, pomiędzy, pomiędzy indywidualnymi osobnikami toczy się rozmowa, to troszeczkę tak samo tutaj, tak? Tak, ale to jest tak, jak bardziej jakbyśmy byli w takim klubie, w restauracji, gdzie jest mnóstwo ludzi i jest tłum ludzi i wszyscy chcą coś powiedzieć i oni tam przekrzykują się i na małą odległość się słyszą. Natomiast jak nasłuchujemy już z odległości kilku metrów, to my tak naprawdę nie rozróżniamy i słyszymy tylko silny hałas. Więc to jest tak, jakbyśmy... Czyli, żeby to odczytać, to trzeba podstawić ten mikrofon blisko konkretnego osobnika, no i, i liczyć na to, że on akurat nie się odezwie. Natomiast ta szybka kamera ma tą zaletę, że no właśnie możemy jednocześnie rejestrować obraz, na którym jest no setka nawet robotnic, no i wtedy widzimy, że 99 z nich w ogóle nie, nie rusza skrzydłami, a jedna z nich no więc widzimy też na obrazie czy ona komunikuje się z inną, czy jest w pobliżu innej, czy jest w pobliżu matki, czy trutnia, czy innej robotnicy, czy wykonuje jakieś inne ruchy, więc tak, ta szybka kamera pozwoliła nam właśnie poczynić takie no, bardzo ciekawe informacje i i cały czas jesteśmy w stanie zaobserwować, obserwować jakieś nowe, ciekawe zachowania. Jeszcze nie odkryli państwo, tak jak w przypadku tańca godowego, no po prostu w jakim celu? Co ta pszczoła chce przekazać na przykład? No właśnie, czyli między innymi zaczęliśmy od, tych, od tańca wywijanego, tak? Bo pszczoły tańczą, żeby przekazywać tą informację, gdzie znalazły źródło pokarmu. I należy sobie zdać... Y sprawę z tego, że to się wszystko odbywa w ciemności, więc inne pszczoły tego nie widzą. Więc jedyny sposób, żeby one odczuły to, no to są właśnie te drgania. I już od dawna używano mikrofonów, e, innych urządzeń, wibrometrów laserowych, dzięki którym e, no, no, były to wyraźne dowody, że te pszczoły w czasie tego tańca produkują te drgania. Natomiast my używając tej szybkiej kamery jesteśmy w stanie zaobserwować, że ta robotnica, która tańczy dokładnie Ile razy ruszyła tym skrzydłem, w którym momencie? No i widzimy, że tak naprawdę jak pszczoła macha tym odwłokiem na lewo i na prawo, to w miarę jak odwłok jest na lewo, to wykonuje tam 2-3-4 ruchy skrzydłami, znowu jak na prawo 2-3-4. I nie jest to taki jednostajny dźwięk, tylko jakby taka sekwencja takich krótkich impulsów, sylab, które trwają ułamek sekundy. A, ale ale no wszystko wskazuje, że dzięki temu te robotnice, które nasłuchują tego tańca są w stanie z tych drgań odczytać w jakim kierunku ona biegła, jak długo biegła, pod jakim kątem w stosunku do pionu i z tych informacji są w stanie odczytać informację, w którą stronę należy lecieć i jak daleko, żeby odnaleźć coś źródło pokoju. Rozumiem, czyli ten e, taniec może się okazać dużo bardziej precyzyjnym sposobem komunikacji, niż nam się wydawało. Tak, znaczy bardziej, e, lepiej możemy zrozumieć, w jaki sposób one przekazują tą informację. Tak? Bo jak widzi używamy mikrofonu, to znowu e, nagrywamy mnóstwo szumów z otoczenia i no, musimy się zbliżyć tym mikrofonem bardzo blisko do tej pszczoły, żeby ten sygnał był wyraźny. Natomiast tutaj, używając tej kamery, tak naprawdę no, ten szum innych zupełnie nam przeszkadza, bo my jakby widzimy na tym zapisie wideo każde drganie skrzydeł. To jest tak, jakbyśmy, można powiedzieć, oglądali dźwięki. tak? Z tym, że no, problem jest tylko taki, że no przeglądanie takich zapisów wideo jest bardzo taki pracochłonny, bo te nagrania trwają zwykle tam 5 do 10 sekund, ale ponieważ tam jest 3000 klatek na sekundę, to jak chcemy przejrzeć to w takim mniejszej prędkości, no to robi się z tego po prostu długo, długi film, gdzie najczęściej nic się nie dzieje, tak? Jak coś się dzieje, no to są to takie bardzo proste zachowania, więc, ale takie podobne drgania nie tylko są w czasie tańca, ale na przykład zbadaliśmy, że robotnice ze świty matki, które ją karmią, czyszczą, też te, które są skierowane głową do matki, też jakby produkują takie wibracje. Ale nie znamy jeszcze ich przeznaczenia, tak? Próbowaliśmy to zbadać i y, y, zabieraliśmy z rodziny pszczelej czerw odkryty, tak, żeby jakby, bo domyśleliśmy się, że to może mieć związek z tempem składania jaj przez matkę. Więc hipoteza była taka, że te robotnice wysyłają te informacje matce, żeby nakłonić ją, żeby zwiększyła tempo składania jaj, bo tu jest taki problem, że y, to robotnice karmią larwy i tak naprawdę matka być może odczuwa te feromony czerwiu, te substancje chemiczne, które produkuje, na no tak naprawdę ma ograniczone informacje na temat ilości tego czerwiu. Więc do tej pory sugerowano, że tempo karmienia tej matki ma wpływ na liczbę składania jaj. Więc im częściej jest karmiona, to on, tym częściej składa jaja. Natomiast ponieważ no, te robotnice ze świty wysyłały takie drgania do matki, no to... My podejrzewaliśmy i cały czas tak uważamy, że to jest związane z tym, z tą regulacją liczby składania jaj. No bo oczywiście na wiosnę ta rodzina jest słabsza, matka składa więcej jaj, natomiast w czerwcu, kiedy rodzina jest najsilniejsza, ta liczba jaj, która może być później wykarmiona w czasie, kiedy są larwami, jest znacznie większa. Więc podejrzewamy, że ma to związek właśnie z tą regulacją tempa składania jaj, natomiast ten eksperyment nie był taki jednoznaczny, tak, bo mieliśmy, bo to też nie jest takie proste, tak, zrobiliśmy to na trzech rodzinach pszczelich, no i tam jedna matka od początku słabo składała jaja i akurat nie u niej tam częściej te pszczoły produkowały te drgania, natomiast yy, u dwóch innych po usunięciu tego czerwiu ta liczba tych drgań wzrosła, tak, natomiast no Myślę, że tam potrzebne jest więcej tych badań, największej liczby, żeby tak naprawdę lepiej to zrozumieć i, i mieć pewność, że to na pewno jest to wytłumaczenie. Ale będą Państwo kontynuowali, tak, ten projekt badawczy? Myślę, że tak, ale no właśnie, z tymi planami no to jest różnie, wszystko zależy właśnie, jeśli się pojawi jakiś ciekawszy problem albo to jest jakby wypadkowa wielu takich czynników i często przypadkowa, także natomiast z drugiej też strony najczęściej jeśli jakieś badania są już opublikowane, no to żeby je kontynuować trzeba mieć jakiś taki plan, żeby te dodatkowe dane były no, coś znacząco zmieniały. Natomiast jeśli w kolejnym roku znowu będziemy mieć tylko trzy rodziny i te wyniki tam nie rozstrzygną, no to to nie jest taka łatwa decyzja, bo być może lepiej jakby w jakiś inny sposób zmodyfikować te, ten eksperyment. Natomiast też no, nauczyliśmy się tyle, że no, te modyfikacje, jakby samo to usuwanie czerwiu z rodziny pszczelej miało duży wpływ na zachowanie tej matki później. I prawdę mówiąc to było dla mnie zaskakujące, czyli należałoby to zrobić tak bardziej poprawnie i w grupie kontrolnej, tam gdzie ten czerw został, należałoby też otworzyć ul wyjąć ramki, zrobić zamieszanie, z powrotem włożyć, bo już sama ta czynność wyjmowania tych ramek ma wpływ na całą rodzinę pszczelną, także na matkę. także no To proszę powiedzieć, co tam się okazało? No nie, po prostu po jak obserwuje się te pszczoły w rodzinie pszczelej, no to one w miarę przewidywalny sposób tam, nie wiem, raz na minutę czy dwa razy na minutę wysyłały ten sygnał do matki. Natomiast jak tam otworzyliśmy ten obserwacyjny, żeby coś tam zabrać, no to po tym czasie nagle to już nie było tak przewidywalne, tak? Albo w jedną była większa zmienność, więc to pokazuje, że jednak taka ingerencja pszczelarza czy badacza w rodzinę pszczelą w gniazdo no i ma wpływ na zachowanie później pszczół, więc generalnie jak nie ma takiej potrzeby, to lepiej tam po prostu nie zaglądać. Potwierdza się tutaj akurat ta, ta stara zasada, że no, pszczelarz przeszkadza w sumie pszczołom i jak nie musi, to nie powinien zaglądać, tak? Tak, ja, ja zdecydowanie się tym zgadzam. Oczywiście doświadczony pszczelarz wie, kiedy zaglądać, a taki profesjonalista i tak nie ma czasu, żeby tam zaglądać, bo ma tak dużo rodzin, że raczej no nie ma czasu, żeby tak często im tam przeszkadzać. A ile trwało to zamieszanie, że tak powiem, dopóki sytuacja nie powróciła do tej normy? No, nie, trudno mi to teraz, bo... Prawdę mówiąc, myśmy to rejestrowali chyba przez kilka dni przed tą modyfikacją i kilka dni później. I myślę, że tak, co najmniej jeden dzień, bo to znowu nie przez całą dobę, tylko, czyli ten jeden dzień po tej, po tym zaburzeniu, po tym otworzeniu rodziny pszczelej, tamte wyniki były inne, tak? Natomiast też, no nie robiliśmy tego cały dzień, tylko tam co, codziennie przez kilka godzin, więc akurat nie w tym dniu, kiedy otworzyliśmy tą rodzinę pszczelą, to te dane z tego konkretnego dnia odbiegały od tych innych pomiarów. Okay. Czy można przypuszczać, że ingerencja duża może mieć swoje skutki w ciągu następnej doby. Tak? No właśnie, a jak długo, no to, to już to trzeba by było zrobić inne badania. tak? Czyli yy, tam są jakieś badania, ale, ale tak, to co ja poza tym takim nieoczekiwany jaki wynik z tego, eksperymentu, to jest taki, że no właśnie. jednak takie zaburzenia y, no, powinny być kontrolowane i trzeba to wziąć pod uwagę ewentualnie pominąć ten dzień, a, a, ale zawsze też y, tak. Czyli jak mamy grupę kontrolną, też w grupie kontrolnej to y, zrobić. Czyli w naszym przypadku powinniśmy zrobić tą, to zaburzenie, a później włożyć te ramki, zobaczyć jaki będzie efekt, a później... Y, ale no właśnie to jest ten problem, że że też to wymaga po prostu więcej pracy, większej liczby rodzin, pszczelin i później jest więcej materiału do analizy. Także też w wielu przypadkach to jest taki kompromis między jakby pracochłonnością, a jakby wartością tych wyników. Podobnie jak w przelarstwie. Też najczęściej jest to kompromis pomiędzy tym, co trzeba zrobić, a, a, a tym, co się przeszkadza, prawda? A co jest czas i tam yy, tak, albo yy, no tak. Często są kompromisy. Tak, tak, jak to w życiu. Czy państwo do tych badań używają na przykład takich ulików obserwacyjnych, gdzie te pszczoły są, jest jedna ramka i one są za, za jakąś no, szkłem czy plastikiem przezroczystym? Tak, tak, zdecydowanie właśnie. Y, czyli te ule obserwacyjne są wewnątrz budynku. Pszczoły wychodzą przez y, dziurę w oknie na zewnątrz, więc normalnie zbierają pokarm, zachowują się jak ka każda i rodzina. Natomiast no, nie jest to jedna ramka. Jedna ramka. Y, to jest jakby taka niezbyt duża, ale taka normalna, można powiedzieć, rodzina pszczela z tam sześcioma można, ramkami i dwie z tych ramek jest za szkłem, że można je obserwować z lewej i z prawej strony, natomiast te pozostałe tam trzy czy cztery, czy pięć nawet są ponad nimi i tam są też robotnice Aha. i większość z tych ramek y nie można obserwować, ale jest tam na tyle robotnic, że cała ta rodzina no właśnie jest taka przeciętna, więc nie jest to, bo gdybyśmy wzięli tylko jedną ramkę, no to większość rodzin jednak jest dużo większych, no i tam no, jak weźmiemy tylko część robotnic, to one mogą być sam, albo same stare, albo same młode, czyli ten, ta demografia tej rodziny może być zaburzona, więc w naszym przypadku to mamy taką niezbyt dużą rodzinę, ale jednak taką normalną, można powiedzieć, że ona już od wiosny jest w tym uliku weselnym, ustala się jakaś taka struktura wiekowa i, i ewentualnie też jest taka zaleta, że można tam dodać ramki, ująć ramki, więc takie rozwiązanie z tymi ramkami na górze to właśnie jest moim zdaniem bardzo ważne w przypadku badań w ulach obserwacyjnych. No i tam te dwie ramki mają szklane ściany, więc tam, w nocy one są ocieplone, tak żeby im nie było zbyt chłodno, natomiast wtedy, kiedy wykonujemy obserwacje, no to y, oczywiście są tam oświetlone i, y, i rejestrujemy, bo też trzeba przyznać, że ta szybka kamera wymaga bardzo dużo światła. O, to ja, czy ja będę mógł zrobić zdjęcie? Niedawno już je przeniosłem do zwykłej rodziny, bo one wewnątrz pomieszczenia bardzo zimują, bo jak jest ogrzewane pomieszczenie, to one tam cały czas czerwią i yy, zużywają znacznie więcej pokarmu, więc z doświadczenia wiem, że pszczoły bardzo słabo zimują w takiej yy, ulu obserwacyjnym, kiedy na zewnątrz jest zimno, a wewnątrz tam gdzie stoi ten ul jest ciepło, więc zawsze na zimę je przenoszę do zwykłego ula i akurat nie w tym momencie one już są wszystkie, już, na, już na, przygotowane do zimowania. Mimo, że zewnątrz jest ciepło, to właściwie małym przelarską zimową. Raczej tak, już można jechać na wczasy, tak. No tak jak pan wspomniał, najbardziej popularną pana publikacją jest w sumie program do badania użyłkowania skrzydeł pod względem cytowania. No i m, proszę powiedzieć, co takiego można dzięki temu programowi wyśledzić? Ja zainteresowałem się tymi skrzydłami, bo jest taki wyraźny wzór, no i ten wzór różni się między gatunkami i na początku używałem go, żeby próbować rozróżniać różne gatunki owadów, bo jest ich bardzo dużo, ale ponieważ zajmowałem się już wtedy pszczołami, też postanowiłem wykorzystać do różnienia podgatunków, czyli takich raz geograficznych, bo pszczoła miodna ma duży zasięg występowania i te pszczoły z Bałkanów są inne niż te z północnej Polski, więc, no i na naszym terenie też mamy kilka podgatunków, no i, a pszczelarze używają ich jeszcze więcej. I problem polega na tym, że te podgatunki nie jest tak łatwo rozróżniać, ponieważ z definicji podgatunki mogą się krzyżować między sobą, a mieszańce są takimi formami pośrednimi. I tak naprawdę, żeby rozróżniać te podgatunki, wymagane są pomiary. No i te pomiary można wykonywać różnych części ciała. Języczka, lusterek woskowych, odnóży, ale ja zauważyłem, że te pomiary skrzydeł są najłatwiejsze i najszybsze i można je zautomatyzować i też najbardziej precyzyjne, bo skrzydło jest płaskie, można powiedzieć dwuwymiarowe, a ten Wzór tych żyłek no, łatwo jest określić, no, łatwiej niż na przykład długosiężyczka, który jest elastyczny i można go rozciągnąć, więc pod tym względem skrzydła są bardzo dobre i na podstawie takich pomiarów skrzydeł możemy odróżniać te podgatunki. No i to jest ważne po pierwsze, żeby chronić te podgatunki, które są zagrożone. No niestety w Polsce większość pszczelarzy unika pszczoły, środkowo-europejskiej, tak się to po polsku nazywa, po łacinie to jest apis mellifera mellifera. Ona normalnie występuje w północnej Europie i zachodniej i yy, powinna występować na północy Polski. Natomiast pszczelarze niechętnie ją używają yy, i zamiast tego wolą inne podratunki. W większości to jest apis mellifera karnika, pszczoła kraińska. Natomiast też trzeba przyznać, że większość pszczelarzy jakby nie jest w stanie tego dobrze rozróżnić i tam z moich doświadczeń i Andrzeja Oleksy, kiedy wspólnie tam badaliśmy na północy Polski, to deklaracja pszczelarza często się rozmijała z naszymi pomiarami. Czyli pszczelarz na przykład deklarował, że ma tylko karnikę, a pismelifera karnika, krańską okazało się po badaniach, że ma tam też połowę tej pszczoły środkowoeuropejskiej, Apis mellifera mellifera. I nie przeszkadzało mu, on nie zauważał tych wad tej pszczoły. Ale gdyby ktoś go spytał, to by uznał, że jej nie chce. Tak, Ta, gdyby jak tylko byśmy mu wskazali, które są środkowoeuropejskie, niewykluczone, że wszystkie by je wymieniły. Czyli nie wskazywaliście państwo <śmiech> na wszelki wypadek. <śmiech> nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy Andrzej, Oleksa, który miał bezpośredni kontakt z tym pszczelarzem, ale myślę, że, że nie, nie było takiej potrzeby. Żeby, żeby tam dokładnie z numerem ULA wskazywać, gdzie są, które... Zwłaszcza, że często to nie jest takie proste, bo ponieważ one są mieszańcami, no to jedne były czystszymi pszczołymi krańskimi, innymi czystszymi środkowoeuropejskimi, częściowo były też mieszańcy, ale, ale właśnie, trzeba przyznać, że pomimo tego, że tysiące matek jest wymienianych, że bardzo dużo matek masowo są wymieniane, to pomimo tego cały czas na północy, zwłaszcza w tej północno-wschodniej części Polski, cały czas te pszczoły bardziej podobne do pszczoły środkowoeuropejskiej, czy w większych przypadkach praktycznie, no, niemal czyste pszczoły środkowoeuropejskie tam cały czas są. Okej, okay, bo słyszałem taką opinię i w, od niektórych naukowców i w środowisku pszczelarskim, jakoby te pszczoły, na skutek tego m, działalności właśnie pszczelarzy, jakoby m, te pszczoły tego podgatunku Apis mellifera mellifera, no praktycznie wymarł już w Polsce, i może drobny ułamek gdzieś egzystuje. Więc jeśli chodzi e, o, o te e, państwa badania, no to one tego nie potwierdzają, a więc temu zaprzeczają. Jeżeli jak rozumiem, jeżeli chodzi o geny tych pszczół, to one występują jako populacja, po prostu w mniejszej lub większej mieszance, a zdarzają się też pszczoły, no, które nazwalibyśmy właśnie czystą AMM, tak? Tak, zgadza się. Ja też, kiedy zaczynałem te badania, byłem bardzo sceptyczny, no bo wiedziałem, że one się krzyżują, więc i znałem dane, że jest dużo matek wprowadzanych. Natomiast, tak, byłem zaskoczony, że jest ich stosunkowo dużo. I Nawet później robiliśmy takie badania, które próbowały to wyjaśnić, jak to możliwe. I okazuje się, że pszczoły środkowoeuropejskie, Apis mellifera, mellifera preferują odbywać kopulacje z własnym gatunkiem. Kiedy tam właśnie... Podgatunkiem. Z, z własnym podgatunkiem, dokładnie. tak. A już ta e, kraińska pszczoła, która jest wprowadzana, ona nie miała takich preferencji. To znaczy, kiedy wzięliśmy matki nieunasiennione tam właśnie na północnym, wschodniej części Polski i pozwoliliśmy, żeby one się naturalnie tam unasieniły, a wiedzieliśmy, że w okolicy mniej, mniej więcej jest połowa środkowo a połowo kraiński, to okazało się, że te Środkowo-europejskie częściej kojarzyły się z własnym podgatunkiem, natomiast te wprowadzone pszczoły krańskie mniej więcej pół na pół, także nie, nie było jakichś preferencji, czyli to moim zdaniem wskazuje na taką częściową izolację rozrodczą, czyli te pszczoły jakby wolą kojarzyć się w obrębie własnego podgatunku i to może być przystosowanie do przeżywania ziły. Tak? Kojarzę te badania. Jak o tym pisałem, to używałem z kolei terminu y, dyskryminacja seksualna. No, właśnie, bo to tak naprawdę nie znamy tak, mechanizmu. mechanizmu, tak, ale można powiedzieć, że one są ksenofobiczne, tak? Czyli nie akceptują tych obcych gatunków w przyrodzie często. Tak, no zdarza się właśnie, więc natomiast moim zdaniem to ma wytłumaczenie, też akurat nie, nie mam dobrych danych, ale moim zdaniem, dlatego też tej pszczoły środkowo jest wciąż tak dużo, bo ona po prostu lepiej przeżywa. Czyli pszczelarze cały czas wprowadzają te obce podgatunki, czy to jest kraińska, czy co gorsza, bakwas, jakieś inne mieszańce i one po prostu gorzej przeżywają zimę. Te miejscowe pszczoły nie chcą się z nimi krzyżować albo mniej chętnie, natomiast te miejscowe lepiej przeżywają. No i w wyniku tego mechanizmu cały czas ten nasz miejscowy podgatunek rodzimy który jest niechciany przez pszczelarzy pomimo tego cały czas jest u nas obecny. I moim zdaniem zasługuje na ochronę i pszczelarze moim zdaniem jakby nie, nie lubią tej pszczoły, pomimo że niewiele na jej temat wiedzą. Czyli to jest właśnie częściowo taki bardziej mechanizm taki socjologiczny niż biologiczny. A co do tego doboru płciowego, to ja bym, gdybym był decydentem, to chętnie bym pociągnął ten, ten projekt badawczy dalej, bo no, nauka jednak się charakteryzuje tym, że powinny następować replikacje, jeśli coś mamy uznać za no, bardzo prawdopodobne, że występuje. I z tego, co kojarzę, to tylko jedno było na razie takie badanie, nie tylko w Polsce, tylko w ogóle na świecie, z tym związane z tą apis mellifera Melifera Warto by chyba to jakoś zreplikować, trochę w innym eksperymencie. Tak, na no to były podobny eksperyment wcześniej na pszczole włoskiej i tam pokazano, że zdaje się, apis mellifera Ligustica wolała kojarzyć się z trutniami też tam, Ligustiki, tak? też Ligustiki czyli, czyli to nie jest jedyne takie badanie, natomiast tak jak już wspomniałem wcześniej, jak, czyli już trudniej jest ponownie to opublikować, tak? czyli teraz, żeby zrobić kolejną publikację, to jest, tak może trochę wydawać się takie troszkę wyrachowane, tak? ale no, na tym polega praca badaczy, którzy są zatrudnieni na uniwersytecie, że yy, duża część naszej pracy polega na tym, żeby opublikować coś, a żeby opublikować, to jednak te wyniki muszą być nowe, więc yy, żeby jakby kontynuować te badania, to należałoby to zrobić lepiej, na większej liczbie, w innym miejscu, żeby jednak coś innego pokazać. No Najlepiej i... jeszcze, żeby była większa liczba cytowań później, pewnie. No, a właśnie, no to, ale znowu, bo znowu jeśli powtórzę się tylko te same badania, to po pierwsze już większość czasopis uzna, że brak nowości, a znowu tych cytowań no nie musi być tak dużo, bo raczej wszyscy będą cytować już te wcześniejsze, niekoniecznie wszystkie. Więc to są takie mechanizmy nauki, które sprawiają, że niektóre zagadnienia są badane częściej, jakby w społeczeństwie często no, jest brak tego zrozumienia, ale no właśnie, no częściowo to wynika z jakby sposobu finansowania nauki i rozliczania pracowników naukowych. Ale jest to pewien problem, wydaje mi się, jeśli chodzi o metodologię naukową, bo kiedyś pewni naukowcy stwierdzili, że... Rzeczywiście, to co pan powiedział, tak się dzieje, zauważamy, to sprawdźmy. I wzięli pewną dużą grupę badań e, z psychologii akurat, postanowili je wszystkie od A do Z zreplikować, wyszło, że duża część się nie powtórzyła, więc one wymagałyby właśnie przyjrzenia im się jeszcze raz. A to, co, a to, co pan wskazał, jest ta presja pewna, żeby tego nie robić niestety. Tak, ale niestety tak, to jest ten problem jest znany, bo z drugiej strony niechętnie są też publikowane wyniki negatywne. Czyli gdyby pan teraz powtórzył te badania i pokazał, że jednak jest, nie ma różnicy, tak? że środkowo-europejska... Na innej pasiece wyszło, że nie ma. Tak. tak, to wtedy panu już by było trudniej opublikować te badania. Taki jest ten mechanizm. No ale on jest nie trochę zgodny z, filozo z filozofią nauki przecież. Tak, zgadzam się. Tak I, i, i to już dostrzegają tam ludzie, którzy to organizują czy krytykują natomiast i w przypadku pszczoły miodnej to nie jest aż tak ważne czy może no nie wiem dla przeciętnego obywatela jak w przypadku leków bo niektóre koncerny wykonują te badania dotąd aż wyjdzie tak jak wyjdzie to publikują a jak nie wyjdzie to niekoniecznie i, i nawet jest teraz taka tendencja żeby że jak już są te badania wykonywane, to raczej jest obowiązek ich publikacja, publikacji, żeby nie zatajać tych wcześniejszych takich y, wyników, które nie są takie rozstrzygające. Jest taki ruch w ogóle w nauce, który, z którym przyznam się, ja sympatyzuję, nazywa się open access i, i, i oni tam wskazują, że etycznie powinno być tak, że naukowcy przy publikacji powinni nawet publikować surowe dane. Tak, rzeczywiście, bo yy... Ja też się zgadzam z tym, bo wtedy było łatwiej to zweryfikować. No i badania, które są tak naprawdę finansowane przez podatników. Każdy podatnik powinien mieć prawo dostępu do tych wyników. Więc ja też się z tym zgadzam. Natomiast też no, pojawia się inny problem. Od kiedy pojawiły się te czasopisma Open Access, tutaj się pojawia problem, że im ono jest lepsze, to każe sobie płacić znacznie więcej pieniędzy za to, żeby tam opublikować. tak? Czyli całe społeczeństwo może czytać to za darmo, ale żeby naukowiec tam opublikował, to on potrzebuje nawet kilkanaście tysięcy złotych za to, żeby to czasopismo zgodziło się w ogóle opublikować, także... Ja też to słyszałem, nie popieram tego, to można powiedzieć, że jest oligopol takich czasopism. Tak, właśnie, więc więc te czasopisma, które no mają jakby taki niższy status, one życzą sobie mniej pieniędzy, a te, które wyższy, to każe sobie więcej płacić. Rozumiem. I tutaj jest zaburzone to, że nie mamy takiej prostej korelacji, że to, co jest w bardziej prestiżowym czasopiśmie, które każe sobie więcej płacić, to automatycznie przekłada się na lepszą jakość badań, tak? Tak, mogło się tak okazać, że... Tutaj może się okazać, że, że ukazują się te, których naukowcy mają więcej pieniędzy po prostu. No, tak, czyli jeśli naukowiec ma większe więcej funduszy, to łatwiej mu jest to opublikować w lepszym czasopiśmie. Natomiast no, nie jest to jakby taki problem zupełnie nie do przejścia, ale generalnie tak, jest to pewnego rodzaju problem, zwłaszcza, że te koszty tej publikacji są niewspółmierne i moim zdaniem to też nie jest dobre, żeby de facto podatnicy płacili tym wydawcom zupełnie nieuzasadnione, nieuzasadnione duże kwoty. Tak, więc No ale póki co te wszystkie zmiany są w toku i miejmy nadzieję, że z czasem to jakoś zostanie unormowane. unormowane. Ale póki co rynek tym i tak. cały ten mechanizm finansowania i oceny nauki tak tym steruje, że nie do końca to dobrze wygląda. No to nie byłby to nie jest jakby, czy nie byłby pierwszy kryzys w nauce, który nauka przezwyciężyła. Miała już kilka takich i szczęśliwie jakoś sobie zawsze z tym radziła. No, by... Bywało przecież niestety, że jakieś wyniki badań były stosowane do niecnych celów na przykład. No ale to wszystko jest przeszłość, więc... Tak, natomiast no, moim zdaniem jednym z takich zagrożeń jest to, że niektórych tematów nie wolno poruszać. Tak? Czyli są takie tematy, których naukowcy... Z cywilizowanych krajów absolutnie nie będą się podejmować, zwłaszcza jeśli wynik będzie niezgodny z oczekiwaniami. I moim zdaniem to też jest pewien problem, tak? ale ponieważ jest to kontrowersyjne, to wolę się na ten temat nie wypowiadać. Dobrze. Musi pan funkcjonować w takim systemie, jakim pan funkcjonuje. Ale na szczęście pszczoły miodne są w miarę neutralne, więc tutaj muszę przyznać, co mnie bardzo cieszy, może dlatego zajmuję się pszczołami odnymi, że tutaj yy, właśnie staram się w miarę to neutralnie, obiektywnie oceniać i, i, i pod tym względem uważam, że wszystko jest w miarę yy, w porządku. W porządku tak. No dobrze, wracamy do tematu pszczół. Zrobił nam się trochę taki, taki wątek poboczny, ale yy, ważny uważam. Yy, co pan sądzi o stanie populacji pszczół miodnych w Polsce? Czyli jeśli chodzi o pszczołę miodną, no to też, no to nie jest główne zadanie, nie interesuje się tym jakby szczególnie, ale z tego co wiem, liczba tych pszczół, liczba rodzin pszczeli w Polsce rośnie, więc nie ma takiego problemu. Natomiast jest problem z po pierwsze z innymi pszczołami, nie pszczołą miodną, bo jak pytamy o pszczół, tak, no to najczęściej mamy na myśli pszczołę miodną. Więc jeśli chodzi o pszczołę miodną, to na przykład w Krakowie jest bardzo duże zainteresowanie, jest bardzo dużo pasiek. Można powiedzieć, że jest przepszczelenie. Czyli jest więcej pszczół niż potrzeba, bo może się okazać, że one już konkurują o pokarm do tego stopnia, że są z tym problemem. Natomiast w Polsce mamy kilkaset gatunków pszczół. Większość z nich to są pszczoły samotne i większość z tych pszczół no, jest, można powiedzieć, w zaniku, tak? bo to wynika ze zmian w środowisku, że w rolnictwie jest coraz więcej stosowanych substancji chemicznych, no i też staramy się, zamieniamy w ogóle te tereny zielone na, na miasta, drogi, parkingi i tej zieleni w mieście jest coraz mniej. Natomiast jeśli chodzi o tą pszczołę miodną, to uważam, że no jest jakby problem właśnie z ochroną tych naszych rodzimych podgatunków i liczba matek sprzedawanych i to, że większość z nich pochodzi spoza Polski albo duża część, coraz więcej jest mieszańców, to to moim zdaniem jest niedobry trend, tak? bo on moim zdaniem obniża przeżywalność pszczół. Bo wiadomo z badań, że miejscowe pszczoły, one być może produkują mniej miodu, ale na pewno lepiej przeżywają. I więc... Nie jest to pewien konflikt, bo jednak wielu pszczelarzy zależy przede wszystkim na miodzie, tak? No. Właśnie. Tak, czyli większość pszczelarzy chce, żeby pszczoły nie atakowały, żeby był mniej problem, żeby nie było problemów z urządzeniami, żeby było dużo miodu, ale no, trzeba mieć też świadomość z punktu widzenia jakby społeczeństwa, rolnictwa. Pszczołę miodną można nazwać, że to jest gatunek kluczowy jako zapylacz, zarówno roślin naturalnych w środowisku, jak i uprawnych. Więc w interesie całego społeczeństwa jest, żeby ta populacja była zdrowa i dobrze przeżywała, bo może się okazać, że sprowadzimy, czy wyselekcjonujemy pszczoły, które produkują bardzo dużo miodu, natomiast ich populacja będzie niestabilna, od czasu do czasu będą się pojawiać takie załamania, i które nie tylko wpłyną na produkcję miodu tak, i na pszczelarzy, ale w ogóle na zapylanie upraw czy roślin naturalnych. Koszty też wzrosną, bo na przykład przez to, że będą mniej dostosowane, będzie trzeba wykonywać jakieś dodatkowe zabiegi pszczelarskie. No też tak, bo trzeba też mieć świadomość, że te pszczoły, które no zwłaszcza tworzą takie duże rodziny pszczele, one bardzo silnie czerwią, a w takich rodzinach Waroza się szybciej mnoży i podejrzewam, że w takich rodzinach częściej trzeba wykonywać te zabiegi zwalczania warozy i jeśli one są z użyciem pestycydów, to wzrasta ryzyko po prostu pozostałości w miodzie, więc konsumenci mogą na tym ucierpieć. No i też z drugiej strony moim zdaniem te mieszańce, które są sprowadzane, one... No, czyli no, głównie badwas, tak? Tak, chciałem o tym, tak, one są nazwane bakwas, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, yy, co to jest, ale. Niekoniecznie jest to to samo, co brat Adam wyhodował, tak? tak y, więc te pszczoły, które mają takie duże rodziny, one, zauważyłem, pszczelarze karmią je praktycznie przez cały rok. I, i to później się też odby, o, odbija na jakości miodu, tak? Bo dawniej, yy, do używana była sacharoza, czyli taki cukier, którym słodzimy kawę i herbatę, natomiast teraz coraz częściej pszczelarze używają takich cukrów prostych i te cukry proste podają, z tego co zauważyłem, w dość dużych ilościach zafałszowanie miodu jest trudniej wykryć, także moim zdaniem pod tym względem to pszczelarstwo w Polsce idzie w złym kierunku jakby obniżania jakości miodu, a więc sprowadzić takie plenne mieszańce, które trzeba karmić, częściej zwalczać warozę, więc może się okazać, że jakość tego miodu dla konsumentów będzie niższa. Czyli jak rozumiem popierałby Pan tezę, że no, trzeba zrobić wiele, żeby chronić te, ten podgatunek apis mellifera i ewentualnie inne, prawda, dobrze dostosowane do naszego tutaj rejonu. Tak, gdyby ode mnie to zależało, to ja bym był za tym, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, że pszczoła miodna jest naszym rodzimym podgatunkiem. To moim zdaniem nie jest zwierzę udomowione, ponieważ pszczelarz nie kontroluje, nie kontroluje kojarzenia. Czyli jest to zupełnie inna sytuacja niż w przypadku czody chlewnej czy królików, bo wystarczy, że jeden pszczelarz kupi obcy podgatunek i te pszczoły bez jego kontroli będą się kojarzyć z, z pszczołami w całej okolicy, zarówno tymi, które są w, w ulach, w pasiekach, jak i tymi w dziuplach z tą populacją dziką, która nie jest duża, ale jednak występuje. I to sprawi, że no, te geny obce będą się tam dostawać. No i jeśli ten import tych obcych podgatunków będzie silny, no to te miejscowe podgatunki mogą zupełnie wyginąć. Zgadza się. Przelaż nie kontroluje podstawowego podstawowego mechanizmu procesu domestykacji. W większości przypadków przelaż zwykły nie kontroluje, czyli nie kontroluje reprodukcji, tak jak Pan zauważył. Tak, więc moim zdaniem tutaj e, oczywiście zależy jak zdefiniujemy zwierzę domowe, natomiast moim zdaniem pszczoła nie jest. To jest nasz rodzimy podgatunek, który jest w stanie przeżyć bez pszczelarza, przynajmniej przez kilka lat. Znowu nie ma Dobrych badań, które potwierdzają, czy ta dzika populacja jest w stanie przeżyć, jak, ile lat i czy w czasie tych kilku lat jest w stanie wydać odpowiednią liczbę rojów, żeby ta dzika populacja sama utrzymywała się na jakimś niskim, ale jednak stabilnym poziomie. I... No tak, a póki nie ma badań, to nie można powiedzieć zarówno tak, ani nie, tylko raczej dobrze mówić chyba zgodnie ze sceptycyzmem naukowym, nie wiem. Tak jest, natomiast y, większość pszczelarzy będzie argumentowała, że no nie ma tych dzikich pszczół, przecież ich nie ma, tak? Natomiast y, badania, które wykonaliśmy z Andrzejem Oleksą i y, y, Robertem Gawrońskim tam właśnie na północy Polski wskazują, że y, tych dzikich rodzin jest stosunkowo dużo. Więc jeśli się sprawdzi taką aleję starych drzew, no to tam takie dzikie rodziny wcale nie są rzadkie. A ile będzie tych rodzin? Pewnie zależy od okolicy, jak duża jest liczba starych drzew. I w takich rejonach górskich, gdzie tych te lasy są takie bardziej różnorodne, drzewa starsze i miejsca takie mniej dostępne, myślę, że ta populacja może być bardziej liczna. A w takich miejscach zupełnie rolniczych i gdzie te stare drzewa są małe, a te dzikie rodziny też mogą wprawdzie być w takich jakichś takich antropogenicznych w miejscach, w jakichś kominach, ścianach, natomiast pewnie jest mniejsza. Natomiast wiadomo, że ta dzika populacja występuje. Pszczelarze znowu argumentują, że nie niewykluczone, że są to tylko pszczoły, które uciekły z pasiek, takie roje, które po prostu nie zostały osadzone i, i... natomiast no, nie ma dobrych danych, które mówią, czy ta dzika populacja jest właśnie, jest sama w stanie się utrzymać, bo jeśli tak było, to by oznaczało, że one mają jakiś mechanizm tolerowania tej warozy, że pomimo, że ta waroza na pewno tam jest, no to... Yy, no, może... Wydaje mi się, że największe badania europejskie w tym momencie, EURBEST, yy, w Unii Europejskiej, yy, no akurat ten artykuł yy, do przelarstwa, dosyć taki obszerny skrót robiłem, no znaleziono, dwu, potwierdzono yy, w takiej dużej przeglądówce występowanie w Europie, akurat nie w Polsce, ale co, chyba dwudziestu kilku takich, albo kilkunastu, ale bliżej dwudziestu, yy, w tej chwili nie pamiętam, populacji lokalnych, które no odznaczały się pewną odpornością na właśnie warozy. No właśnie, więc, ale moim zdaniem... Żyjący, kry, kry, dziko, absolutnie. Tak, czyli krytyczne jest to, na, na ile ta populacja jest niezależna i czy ona byłaby w stanie przeżyć bez obecności tej populacji trzymanej przez pszczelarzy, co nie jest tak łatwo udowodnić. Po prostu trzeba, trzeba by było robić badania genetyczne, żeby wiedzieć, czy to jest cały czas... Ta sama matka, czy to są córki tej matki, ewentualnie, jeśli ona się wyroiła i ewentualnie znać, ile z takiej rodziny wyszło rojów. Rozumiem, czyli podsumowując, jako gatunek Apis Mellifera, nie uważa go pan raczej za udomowionego, a tym bardziej nie porównywałby pan na przykład do trzody chlewnej czy bydła rogatego, tak? Tak, zdecydowanie. Tak, czyli moim zdaniem... Bo niektórzy tak robią, dlatego muszę przyznać, że to pytanie jest moim standardowym i zbieram sobie różne odpowiedzi i, i kiedyś opublikuję takie podsumowanie, bo to jest ciekawe. Tak i moim zdaniem to jest też problem nie tylko jakby władz w Polsce, ale w ogóle w Unii Europejskiej, że pszczoła traktowana jest jako taka dobra konsumpcyjna, jak, jak usługa albo towar zwierzę gospodarcze. Bez problemu i, i jakby te zasady Unii Europejskiej y, mówią o tym, że można bez problemu sprzedawać i kupować. Moim zdaniem ja generalnie jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, natomiast jeśli chodzi o ochronę pszczoły miodnej i jakby y, brak jej ochrony, a nawet y, promowanie y, importu. Tak naprawdę moim zdaniem to jest poważny błąd i mam nadzieję, że to się zmieni, że, jak że bardziej będą chronione te miejscowe podgatunki, bo de facto obecnie duża część importu obcych podgatunków jest finansowana przez Unię Europejską w ramach tych dotacji. Tak jest. Z dopłat do matek. Gdyby kiedyś pan potrzebował jakiegoś medium, żeby rozpowszechnić właśnie informację, żeby to zmienić, to jakby co służy swoim kanałami. No właśnie, więc natomiast no, ja tutaj no, nie mam, mam bardzo ograniczony wpływ i, i no, nie, jestem bardziej tam biologiem badaczem niż politykiem, bo to tak naprawdę jest... Bez tak. polityki nie da się tylko ruszyć, tak? Yy, Raczej tak. Yy, więc tak... No to... ja też, ja nie przebawiam akurat tak, też angażowanie się politycznie specjalnie, wolę świat owadów. <śmiech> więc szczerze. pod tym względem <śmiech> jest bezpiecznie, tak? Ale, ale generalnie niestety tutaj ta polityka dotyka jakby tą ochrony tej pszczoły miodnej. Czyli ja też wolałbym się w ogóle nie zajmować polityką, ale tutaj obiektywnie muszę powiedzieć, że że ani europejska, ani polskie władze nie, nie chronią zbyt dobrze tej różnorodności genetycznej pszczoły miodnej i to, co wcześniej powiedziałem, to jest ważniejsze nawet niż z powodu produkcji miodu, tylko z powodu stabilności populacji, lepszego przeżywania i ochrony rodzimego podg podgatunku, który jest kluczowy do zapylania roślin. No właśnie, a która strategia ewentualnie wydaje się lepsza panu ochrony tych, tego rodzimego podgatunku? Bo we, w Europie, znaczy teraz już nie, bo Wielka Brytania no, wyszła z Unii Europejskiej. Więc w Europie można powiedzieć, a nie w Unii Europejskiej, z tego co kojarzę, są generalnie dwie drogi, a być może można by znaleźć jeszcze jakąś trzecią, to może pan wie. W Polsce, tak jak w Polsce, to są tworzenie um, obszarów zamkniętych hodowli, gdzie staramy się mieć jakieś centrum, na ile dobrze to wychodzi, nie, to jest inna para kalosy, ale w założeniach. Ma być pewne centrum, gdzie są utrzymywane czy Czyste rodziny, pszczele reproduktorki, i wokół jest e, pas taki ochronny, gdzie m, no, bada się cały czyste pszczoły. Czyli jest takie centrum w tego obszaru zamkniętego, gdzie powinny według założeń, przynajmniej latać te trudnie tego czystego podgatunku, tak? Pszczelarze, którzy tam e, no, gospodarzą no, w pasiekach powinni mieć te pszczoły, konkretnie powinny brać e, po prostu pszczoły, matki pszczele z tych, z tych pasiek, które realizują ten program hodowlany natomiast otulina, o, to się nazywa ten pas pośredni, gdzie jeszcze trzeba badać te pszczoły, ale już nie są tak ścisłe warunki jak w centrum. I taki obszar jest na przykład w Puszczy Augustowskiej i w Puszczy Kampinowskiej. Na, natomiast drugim rodzajem jest właśnie Wielka Brytania i właśnie Biba y, realizuje ten program. On polega na tym, że oni bardziej stawiają na kundelki, jakby, jakby już tak to trochę rozumiem, że pogodzili się już z tym, że pszczelarzy tam wprowadzili inne pszczoły, że brat Adam wyhodował te bakfasty. Jakby wiedzą, że nie, nie da się już tego uniknąć i oni promują po prostu geny tej apis mellifera mellifera i jakby, no, morgles po angielsku, czyli takie mm, mieszańce, kundelki promują, żeby po prostu gdzieś te geny, żeby te populacje naturalnie na pasiekach się utrzymywały. Nie wiem, która według Pana strategia jest ewentualnie skuteczniejsza. No więc sytuacja jest taka, że no te rejony ochrony są dobrym sposobem, natomiast to jest stosunkowo mały obszar, więc no lepiej by było, żeby ta ochrona była szersza. Natomiast tutaj no w Anglii to jest ta paradoksalna sytuacja, że oni już bardzo zmieszańcowali te pszczoły. I to, co jakby mnie zadziwiło, że oni tak naprawdę zrobili to dla przyjemności, bo średnia liczba rodzin w pasiece w Wielkiej Brytanii to jest dwie rodziny. Czyli ci pszczelarze nie importowali tych pszczół po to, żeby wyprodukować więcej miodu, żeby utrzymać rodzinę, czy żeby no, zapewnić sobie utrzymanie, tylko można powiedzieć dla przyjemności. I to jest zaskakujące, bo w Wielkiej Brytanii raczej te rodzime odmiany jabłek, czy jabłka w ogóle, które urosły na wyspach, są drogie i społeczeństwo je kupuje. Natomiast jeśli chodzi o tą ochronę pszczoły miodnej, no to na pewno nie, nie stawiałbym ich za wzór. Jeśli chodzi o te, tutaj pan nazwał je kundle. Znaczy tak pszczela, tak nazywają. Nie ma w tym nic chyba obraźliwego, tak? Chyba nie, więc moim zdaniem, natomiast ja też nie mam nic przeciwko, bo tak naprawdę... No nie, no nie mamy zbyt dużej wiedzy, co było jeszcze kilkadziesiąt lat temu, zanim pszczelarze to wszystko zmieszali. Więc ja uważam, że tak, zdecydowanie trzeba chronić po prostu te miejscowe populacje, niezależnie co tam jest. Jeśli zostało zmienione, chronimy te. Nie importujmy nowych, bo te, które już są, są te, które przeżyły zimę. Bo moim zdaniem jest taka sytuacja, że cały czas importujemy i duża z nich część nie przeżywa, a jednocześnie one przekazują te geny i sprawiają, że cała ta populacja już jest mniej zdolna do przeżycia. Więc generalnie nie przeszkadza mi, żeby te mieszańce były chronione lokalnie, tak? no bo w wielu miejscach już nie ma wyjścia. Natomiast jeśli miałbym stawiać za wzór, to stawiałbym Hiszpanię i Rumunię. Aha, a jaka tam jest strategia? Proszę powieć, Tylko, że oczywiście nie. tam nie na pszczole apis melifera, melifera, tylko w Hiszpanii prawdopodobnie na iberyjskiej, a w Rumunii na, na Krajince, tak? Tam jest, no właśnie tam w Rumunii, no to nie wiadomo, Rumunii twierdzą, że mają tam swoją karpatika, tak? No i rzeczywiście tam badaliśmy ostatnio jej, ta ona jest troszkę odmienna. Czyli moim zdaniem, jak jest najlepiej? Kiedy ci pszczelarze zauważyli, że to się nie opłaca sprowadzania tych mieszańców. I jak popatrzy Pan na statystyki, to są jedni z największych producentów miodu w Polsce. Zarówno Hiszpania, znaczy jak Europie. i Rumunia. W Europie, przepraszam, po Europie, tak. Czyli zarówno Hiszpania, jak i Rumunia jest dużym producentem miodu, jest wielu profesjonalnych pszczelarzy i ci pszczelarze opierają się w większości na rodzimych podgatunkach. I to jest moim zdaniem wzór, tak? To też pokazuje, że to nie jest prawda, że w Polsce bez importu obcych pszczół nie da się, nie wiem, wyprodukować miodu, być profesjonalnym pszczelarzem, bo ja mam takie wrażenie, że profesjonaliści importują, wymieniają i karmią i później biorą tony miodu, tak? Natomiast w Rumunii ta sytuacja jest bez porównania lepsza niż na Wyspach Brytyjskich, niż w Niemczech, gdzie no tam niby takie w cudzysłowie pszczelarstwo nowoczesne tak naprawdę tak naprawdę no, miało bardzo duży wpływ na, na ten import i zniszczenie tych zasobów genetycznych. Więc tak naprawdę to jest paradoksalne, że Niemcy tak naprawdę już nawet, no tam się niewiele już słyszy o ochronie, bo tam... Nie ma co chronić. Moim zdaniem tam też nie ma badań. Oni tak naprawdę już bardzo niechętnie nawet cokolwiek badają, ale też jak mam jakieś próbki z wysp brytyjskich, to najczęściej tak, to są takie poważne mieszańce. Okej, okay, czyli za wzór w Europie stawiałby pan Hiszpanię i Rumunię. pod tym względem. Tak, ale oczywiście jest też y, Słowenia. Jest, y, tam jest apis Melifera Karnika, więc y, niektórzy powiedzieli, a jakby była Karnika, to też byśmy ją chronili. Ale... <głos> a... No właśnie, ale część by chciała i tak sprowadzać jakieś swoje... Już tak. Mikołaj Rej przecież powiedział to słynne powiedzenie, więc nie wiadomo, czy nie by byłoby się odwrotnie. Natomiast w Słowenii też wynegocjowali w czasie wstąpienia do Unii Europejskiej, że u nich nie wolno sprowadzać obcych podgatunków. Więc pod tym względem, więc Słowenia jakby docenia tą zmienność... Podobnie jest w Chorwacji, też starają się to chronić i też mają w większości pismelifera karnika, ale znowu, ale tam, no, no właśnie, czyli tam to zmieszańcowanie jest dużo mniejsze. Być może to wynikało z tego, że ta miejscowa pszczoła no, była akceptowana przez tych pszczelarzy. Czyli moim zdaniem najważniejsze jest, żeby pszczelarze zaakceptowali te, te rodzime podgatunki, natomiast władze powinny to wspierać y, poprzez zakaz importu albo przynajmniej jego ograniczenie, a na pewno nie y, jakby sponsorowanie czy promowa promowanie. promowanie importu. Y, Rozumiem. I tutaj jesteśmy trochę do tyłu, Pana Stanie. Moim zdaniem y, zdecydowanie, zdecydowanie tak. A co Pan sądzi o takich dzikich kundelkach, y które mają różne geny, ale same się po prostu, no, czy to na pasiece, czy dziko bytując, same się po prostu, same się rządzą w zakresie przynajmniej reprodukcji. Doboru płciowego. Ja uważam, że jako biolog, no, są po prostu pszczoły. Natomiast też akceptuję fakt, że niektórzy pszczelarze chcą selekcjonować pewne cechy, które będą przydatne w pszczelarstwie. Ja to akceptuję i nawet popieram. Uważam, że pszczelarze powinni robić taką selekcję. Natomiast najważniejsze jest to, żeby robić tą selekcję w obrębie własnych pszczół, które są przystosowane do naszego klimatu. Bo niestety, z tego co zauważyłem, duża część producentów matek, tak trzeba ich nazwać, bo większość z nich pewnie nie jest hodowcami w tym sensie, że prowadzi swoją selekcję. Z tego co zauważyłem, większość. Powiera... Pro... Powieraczami, nikogo nie obrażając. Tak. Tak. Większość producentów matek importuje matki z zagranicy, a następnie je rozmnaża i sprzedaje w Polsce. I moim zdaniem nie ma takiej potrzeby i jest to niekorzystne właśnie dla stabilności populacji jakby strat zimowych, odporności na choroby i, i tak dalej. Moim zdaniem selekcja taka sztuczna, z punktu widzenia pszczelarza, powinna być wykonywana, natomiast ona powinna być wykonywana wśród miejscowych szczu. A jeśli już, to przynajmniej miejscowych podgatunków, więc jeśli w Polsce możemy się umówić, że mamy apis mellifera mellifera i apis mellifera karnika i żadnych innych podgatunków ani mieszańców nie sprowadzamy, więc jeśli już sprowadzamy, no to tylko i wyłącznie z tych dwóch podgatunków. No tak, a w Polsce aktualnie są y, y, otwarte jeszcze y, księgi hodowlane, no oprócz tych, co Pan wymienił, jeszcze dla kaukazki i K Włoszki. Czyli, tak, czyli Slika, slika i, Kau i Kaukazika. Tak, I, no i też te badania pokazują, że wśród tej Apismelifera Kaukazika tak naprawdę one są w dużej mierze już zmieszańcowane z Apismelifera Karnika. Ale są linie ho y, hodowlane, które są uznawane za Kaukazika i moim zdaniem y, no... Ja akceptuję to, tak? No to jest y, już jakby taka zaszłość. Y, natomiast y, moim zdaniem wiele linii Apismeliefera-Karnika Apis są równie dobre jak tamte i moglibyśmy się obyć Obydę. bez ligustiki ale, i bez y, kaukosyki. Ale jak już powiedzieliśmy sobie, no życie pokazuje, że, po, że musimy iść na jakieś kompromisy. Yy. No, więc tamte występują, ale niekoniecznie trzeba promować jeszcze dodatkowo. Spróbujmy. Tak, więc ewentualnie należałoby selekcjonować już w obrębie tego, tego materiału, a, czyli nie zwiększać już y, i nie importować, no zwłaszcza tych pszczół z Afryki, bo to jest też niepokojące, że już kilka procent y, tych genów, które mamy w Polsce jest pochodzenia afrykańskiego co jest bardzo niepokojące. Pana publikacja z panem profesorem Andrzejem Oleksowskim odnosiła się akurat ta pierwsza konkretnie do genomu mitochondrialnego. Tak, więc on, on jest dziedziczony tylko po y, matce, ale więc, y, ale to jest taki dobry wskaźnik pokazuje, że, że jednak jest spory import pszczół z Afryki. I to też jest zaskakujące, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych nie wolno tego robić, w Kanadzie nie wolno tego robić. Oni mają problem z tymi pszczołami zaafrykanizowanymi i hodowca, moim zdaniem, z tego co mi wiadomo, nie wolno mu jest rozprzestrzeniać mitochondrialnego DNA z Afryki. Natomiast Unia Europejska, z tego co mi wiadomo, Dozwala. nie zakazuje. Tak, Jedyne, jakie są regulacje, dotyczą zdrowotności. Więc teoretycznie można sprowadzić pszczoły z Afryki pod warunkiem, że będą zdrowe. I były takie importy tam do Szwecji i później no właśnie zostały produkowane te mieszańce i, i to pokutuje też. Ale to ewentualnie by mogło być, tak? Nie, nie, czyli moim zdaniem ten wszelki import należy ograniczyć, a już szczególnie na duże odległości. Tak? Czyli szczególnie z te pszczoły z Afryki, które są zupełnie innego klimatu, zupełnie innej linii ewolucyjnej. Jest taki pszczolec, że Erik Osterlund, który tam sobie sprowadził z Afryki i, i, i wyhodował sobie swoją linię. Tak, właśnie, to jest moim zdaniem tak. Niepotrzebne komplikowanie, mieszanie i, i zwłaszcza, że wiadomo, że w Ameryce Południowej i Północnej te pszczoły zafrykanizowane no, przysporzyły duże problemy w pszczelarstwie, więc y, generalnie większość tych działań pszczelarskich, które są takie dość mało zorganizowane, no, później prowadzą do problemów i dotyczy to zarówno warozy, jak później żuka ulowego i y, y, y, y, y innych problemów, tak i innych być może wirusów, o które już tam się mniej bada, a a wspomniałem o tych kundelkach, dlatego, że no poza jest też taki ruch, ruch bardzo niszowy ruch e, pszczelarstwa naturalnego i je, pewną jego odnogą jest e, e, treatment for beekeeping, czyli pszczelarstwo wręcz bez leczenia. No i w Polsce też ma ono kilku swoich przedstawicieli, który, którzy mniej lub bardziej aktywnie działają na przykład w internecie. i o, yy, i właśnie oni jakby stawiają na mm, pszczoły kundelki, czyli niezależnie skąd one pochodzą, to na własnej pasiece mm, bez leczenia te, które przeżywają, te, które tak się zmieszały, a nie inaczej, że przeżyły, są korzystne. Jest to tak jakby taka selekcja no, przez zostawienie pszczół samemu sobie nawet w ulach pod względem leczenia i doboru płciowego. Jakie ma pan na ten temat zdanie? Czyli sytuacja jest taka, że Wszędzie tam, gdzie pszczoły nie były leczone przez pszczelarzy, a więc w Afryce, w Ameryce Południowej, te populacje nabyły takiej tolerancji. Wiadomo, że u tych pszczół jest waroza, a pomimo wszystko ta populacja nie tylko, że się nie kurczy, ale wręcz przeciwnie, tak jak w Ameryce Południowej, się rozprzestrzenia tak i z Brazylii się rozprzestrzeniła na większość tych obu kontynentów. Więc taki dobór na... Odporność na warozę jest możliwe, natomiast moim zdaniem tutaj zbyt duży nacisk kładzie się na odporność pszczół, a za mały nacisk na zjadliwość warozy. I moim zdaniem te sytuacje w Afryce i w Ameryce Południowej polegały nie na, na tym nie tylko, że pszczoły stały się odporne, ale waroza stała się mniej zjadliwa, ponieważ nie jest w interesie warozy, żeby zabić tą rodzinę. A więc w Afryce i w Ameryce Południowej ta waroza, która była zjadliwa, nadmiernie się rozmnażała, zabijała te rodziny pszczele i ona wymarła razem z tymi rodzinami. To postuluje ten ruch pszczelarstwa naturalnego właśnie, czy bez leczenia. Że te, które po prostu napadną, trudno. Tak, no tutaj się zgodzę, ale moim zdaniem jest za duży nacisk na odporność pszczół, a za mały na zjadliwość warozy, a w tym sensie jest to ważne, żeby... Ta dobór na zjadliwość warozy był skuteczny, to te rodziny muszą być w miarę izolowane. A więc to dobrze działa w naturalnych populacjach, gdzie dzikie gniazda są rozrzucone losowo w dość dużych odległościach między sobą, gdzie takie gubienie się jest niskie. Natomiast jeśli trzymamy te pszczoły na pasiece, no to duży odsetek tych pszczół po prostu gubi się, wchodzi do innego ula. I w takiej sytuacji, jak tylko w jednym ulu mamy tą warozę zjadliwą, ona się szybko rozprzestrzeni na całej pasiece. Więc moim zdaniem, jeśli takie y, szansa pojawienia się takiej tolerancji y, współżycia pszczoły miodnej i warozy jest dużo większa w naturalnych populacjach, gdzie rodziny są izolowane. Bo jak jedna rodzina się pojawi, to ona jest izolowana, ona wydaje roje, natomiast jeśli mamy to na pasiece, to cały czas ta zjadliwa waroza miesza się między nimi i tutaj ten dobór jest znacznie trudniejszy. Jest to sprawa po prostu mechanizmów ewolucyjnych i takie, jakie one mają warunki środowiskowe, czyli troszeczkę co innego na przykład, co innego na pasiece, a co innego yy, po prostu yy, no, w, w, nie, w czysto nieantropogenicznym środowisku. Więc tak? gdybym ode mnie to zależało, tak, to ja bym postulował, żeby trzymać te rodziny nie w takich pasiekach, tylko pojedyncze rodziny. Albo, że ktoś ma pasiekę, ale pszczelarz jednocześnie przeznacza jeden ul drewniany i trzyma co najmniej 100 metrów od pasieki, gdzieś izolowany i jego nie kontroluje, nie leczy i tam pszczoły, te roje będą przychodzić, odlatywać i gdyby pszczelarze w Polsce, gdyby każdy pszczelarz w Polsce zostawił taki jeden drewniany ul, dlatego drewniany, że nie słyszałem, żeby rój przyszedł do plastikowego ula. Chyba z... widziałem takie sytuacje. Zdarza się taka tak, sytuacja, tak? tak, tak ale ale tak, moim tak. zdaniem jest to dość rzadsze, tak? Czyli, czyli jeśli przychodzą, to raczej do drewnianego. Czyli gdyby każdy pszczelarz zostawił taki jeden pusty ul i pozwolił, żeby tam te roje same przychodziły, gdyby tych pszczół nie leczył i pozwolił, żeby działał ten dobór naturalny i pod warunkiem, że te, te rodziny takie niekontrolowane będą pojedynczo rozrzucone w krajobrazie, to moim zdaniem w takiej sytuacji jest szansa, że się pojawi taka populacja pszczół, które będą tolerowały warozę, a bardziej taka waroza i takie pszczoły, które będą ze sobą służyły. I wtedy teoretycznie, jakby się to stało, można by było przenieść te pszczoły na, na pasiekę i próbować używać je do produkcji miodu. Na ile to będzie skuteczne, trudno powiedzieć, bo one właśnie będą się pewnie częściej roić, te rodziny będą mniejsze, z mniejszą ilością czerwiu. No i też pojawia się ten problem, że jak już tylko w jedna ta rodzina zostanie, pojawi się ta zjadliwa woloza, ona się szybko rozprzestrzeni po wszystkich pozostałych ulach, także będzie wtedy dobór na, na jakby pasieki, a, na, a nie na rodziny. Więc moim zdaniem nadzieja jest w tej dzikiej populacji, czyli albo w lasach, lasy państwowe mogą tworzyć takie porozrzucane barcie, tak, albo pszczelarze właśnie pojedyncze ule. I moim zdaniem w takiej sytuacji byłaby szansa, żeby taka odporność się pojawiła. Rozumiem. No cóż, jedno z ostatnich pytań, takie bardziej z zagadnienia z filozofii przyrody. Czy dręcz przeli, czyli polska nazwa waroa destruktor, może być dla Pana pięknym organizmem godnym podziwu? generalnie ja dostrzegam jakby piękno w różnych tam organizmach i muszę przyznać, że sam roztocz varoa nie wzbudza we mnie jakichś wielkich emocji, ani zachwytu, ani przerażenia czy obrzydzenia. Jest interesującym organizmem, zwłaszcza jak się popatrzy na niego przez mikroskop, jest tam sporo takich struktur no i też jest tak, żwietowa część jest taka błyszcząca z włoskami. Myślę, że to jest roztocz przeciętnej urody, natomiast też nie uważam, że jest jakby wyjątkowo brzydki, czy jakby staram się nie oceniać go pod tym względem, bo mogłoby się okazać, że niektóre jakby organizmy, pomimo, że staram się być taki w miarę neutralny, to niechętnie bym brał do ręki, czy, czy oglądał, to pod tym względem jakby nie mam większego problemu z, z Warosą. Rozumiem. No cóż, panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do następnego razu, mam nadzieję, kiedyś przy następnych badaniach albo przy jakichś ciekawych debatach. Miejmy nadzieję, że będzie też taka okazja. Radio Do widzenia. Do widzenia.